festiwal tańca w Polsce i najwybitniejsi twórcy. Z zespołów English National Ballet, Gauthier Dance oraz kompania Nacional de Bailado. Wydarzenie otworzy premiera Teatru Wielkiego w Łodzi Supernova. Szczegóły na opera Fundacja A415, agencja Event Factory zapraszają na festiwal Actus Humanus Resurrectio. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej, mistrzowskie interpretacje. Gdańsk od 1 do 5 kwietnia. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Mecenas, spółka wodociągowa GIFK. Partnerzy, Muzeum Gdańska i Nadbałtyckie Centrum Kultury. Szczegóły na Actus .com. Dofinansowane ze środków miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reklana. To jest dwójka, jest kwiecień, minęła 11. Kwadrans bez muzyki. Czarne płótna, nasycone substancjami chemicznymi inicjującymi proces wypalania, tworzą ślady, które są jednocześnie wizualnie hipnotyzujące i niepokojące. Bo niepokojąca jest też rzeczywistość, w której przyszło nam funkcjonować, przekonuje malarz Lech Twardowski. Jego pracę można oglądać w gmachu NFM. Na Dolny Śląsk zabiera Państwa Jakub Kukla. Pozdrawiamy Państwa z Wrocławia, z Narodowego Forum Muzyki, chociaż dzisiaj nie o dźwiękach będziemy rozmawiać, tylko o malarstwie. Są ze mną Lech Twardowski, malarz. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Lisowski, kurator wystawy Spalona Czerni. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim będziemy podziwiać obrazy, chciałbym zapytać, czy ta przestrzeń, specyficzna przestrzeń poświęcona przede wszystkim muzyce, sprawdza się jako galeria sztuki? Trudne pytanie. Tendencyjne. Ten, tak. Na pewno jest to wymagająca przestrzeń, gdzie sztuka być może nie jest na pierwszym miejscu. Mówimy tutaj o sztukach wizualnych, tak? Jest ona dużym wyzwaniem i myślę, że część prac, jak często to bywa, wygląda w takich przestrzeniach bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Nadaje ona... Nowy, inny kontekst. Część rzeczy pewnie będzie wyglądało gorzej. To jest wszystko uzależnione od y, charakteru obiektu. W przypadku prac y, Lecha Twardowskiego, gdzie mam do czynienia przede wszystkim z malarstwem i z instalacjami malarskimi, myślę, że jego sztuka dość dobrze się odnajduje w tych przestrzeniach i wpisuje w tą no dość monumentalną architekturę. Jak to widzi artysta, o którym mówi się, że doskonale wie czego chce? Tak, tak, wiem czego chce. Trzeba inaczej na tą przestrzeń popatrzeć, dlatego, że trzeba się wpisać jakby w przestrzeń. Bo ja tak właściwie pracuję, że przestrzenie powodują taką odpowiedź nie inną. Nie? Mam duże obrazy, a tutaj się nie mieszczą. Nie? Więc musiałem przygotować się do tej przestrzeni. I tak też zrobiłem. Nie? Można troszeczkę potraktować tą całą wystawę jako taką instalację site-specific, tak? która zresztą w ten sposób Lech działa. Bardzo często te jego prace które wychodzą od malarstwa, stałem się tak naprawdę instalacjami przestrzennymi. Turowski kiedyś powiedział, że jestem malarzem poza malarstwem. Wychodzę jakby z malarstwa, ale ciągle jest to malarstwo, nie? Przekraczanie granic. To już jest, nie, nie jest przekraczanie granic dzisiaj szczególnie, dlatego że się to bardziej rozszerza i wszystko się składa w całość, nie? No, dojrzewamy jakiś w inny jakiś sposób, no dzisiaj już mamy XXI wiek i trochę inaczej o tej sztuce mówimy, nie? Czyli szukanie nowych możliwości, poszerzanie możliwości? No, chyba, chyba o to chodzi, bo proces jest właśnie szukaniem czegoś ważnego dla siebie, a jednocześnie, jak jest to ważne dla siebie, to jednocześnie wyrzucasz to na zewnątrz. Jakiś odbiór musi być, bo do szuflady już dzisiaj to nie powinien pracować. O procesie za chwilę powiemy więcej, bo on jest szczególny w przypadku tych dzieł, ale proszę powiedzieć o. Od... wiadomo, może nie, nie opowiemy. A może nie opowiemy, no dobrze. Od którego zaczynamy? Od jednego z mniejszych dzieł, czy wręcz przeciwnie, od wielkoformatowego? Można zacząć od tego, że ta wystawa Spalona czerni" to jest zbiór zarówno prac najnowszych Lecha Twardowskiego, cyklu realizowanego w ciągu no, ostatniego roku, tak naprawdę półtora roku, ale też znajdziemy tutaj prace, które no są, wchodzą w cykle, które już powstały kilka lat temu. Pojawiło się to słowo proces, które jest kluczowe generalnie dla, dla twórczości Lecha i, i ono tutaj łączy jakby te starsze prace z tym nowszym, nowym, najnowszym cyklem. Powiedzmy jak zarówno starsze jak i nowsze powstawały. Powiedzmy coś o procesie tworzenia no, tych obrazów. Nie, możemy pogadać o inspiracji, skąd się to akurat wzięło. Ja mam przyjaciółkę, która mieszka w Australii już ponad 30 lat, jakieś s600 kilometrów od Melbourne, w małej mieścinie i dostałem od niej 7 lat temu, czy, czy 6 zdjęcia z pożaru, tych lasów dookoła. I nawet jest takie zdjęcie, Ja, mąż chory, więc takie zdjęcie, jak ona w tym lesie jedzie po męża, nie? I dostałem te zdjęcia się przeraziłem i od tych siedmiu lat ciągle szukałem sposobu jak to pokazać w malarstwie, jak w sztuce to ujawnić, żeby nie było takie nachalne, ale żeby czuło się, a jednocześnie to co się obecnie dzieje nie? na świecie, wszystkie wojny i tak dalej, skąd Stąd się wziął to spalona czerń i to właściwie jest materia, którą spalam chemią, tam nie ma właściwie koloru. W jednej tylko pracy jest kolor, a to, to wszystko jest część wypalana. Zresztą możemy podejść, to zobaczysz. Podchodzimy do obrazu spalone, spalone część. I to jest płótno. Oczywiście ono jest przeklejone, ale ono jest wypalone. No, wypalone chemią. No i o to mi chodziło. Czego pan używa do wypalania płótna? No różnych chemikali, no też nie, nie ujawniam tego wprost. Nie? chemii, chemii. Mówię ogólnie chemii. Ile w takim razie w tych działaniach jest przypadku, ile jest planu? Bo nie wie pan do końca, jak zadziała chemia, z jaką intensywnością, jak szybko. To opanowałem, to opanowałem i mniej więcej wiem. Nie? Ale ten proces to jest też czekanie na taki moment tego uderzenia, nie? że zbierasz w sobie tą energię, żeby później wy... I bez znaczenia, jak długo robisz, możesz dłużej lub krócej, nie? Czasami jest to taki, wie, zapis chwili, a czasami musi się, tak jak tamten obrazek, czasami musi się namęczyć, żeby uzyskać to, o co ci chodzi. Do tego po drugiej stronie holu przejdziemy za moment. Teraz patrzymy jeszcze na obraz tytułowy. Spalona, czerń. Abstrakcja? Tak, ale właśnie to jest myślę, że tutaj najważniejsze, albo też najciekawsze, tak, że Lech Twardowski realizuje prace malarskie, które operują abstrakcją, ekspresją malarską, ale jednocześnie one przemycają też, niosą ze sobą pewną tematykę. Te prace z tej serii Spalona Czerń w mojej ocenie są bardzo estetyczne. Mamy w zasadzie obrazy takie bardzo hipnotyzujące, ukazujące takie powidoki, wypalenia, wybuchu. Na pierwszy rzut oka one naprawdę, one, one mają taką formę bardzo estetyczną, a to, co Lech mówił o inspiracji, to też sprawia, że, że te prace odnoszą się do rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Pomimo tego, że są abstrakcyjne, one bardzo mocno opowiadają, czy wynikają z tych niepokojów, które nas otaczają, tego świata, który jest bardzo skomplikowany, coraz bardziej skomplikowany, idzie w takim kierunku, do końca nie jesteśmy określeni, tak, to, to wypalenie te po widoki wybuchów, one nie są przypadkowe. Pomimo to, że mamy do czynienia z pracą y, abstrakcyjną, ona je, myślę, że bardzo mocno opowiada o, o czasach dzisiejszych. Pan wspomniał o niepokoju, który się w Panu obudził, kiedy oglądał Pan ja zdjęcia. Mam, tak, mam taką długą serię przez lata, robię generatory nie? i też tam się inspirowałem przede wszystkim Czernobylem. A mieszkałem wtedy w Paryżu we Francji, to jak słyszałem, w Polsce nie było żadnej paniki, a to, co się działo w Paryżu, to był obłęd. Wszyscy panikowali. A tutaj dzwonię do kumpla, co, ty, gdzie, gdzie, co, jaki, Czernobyl, nie? I tu też inspiracja, która zaczyna przechodzić w inną formę, nie? Może jestem niewyedukowanym odbiorcą sztuki, ale dla mnie to nie jest niepokojące. Dla mnie to jest... Bardzo dynamiczne, po pierwsze, a po drugie przy okazji piękne, po prostu. Ale to właśnie, y, mówimy też o takim, takim stanie refleksji kontemplacji. To jednak w którymś momencie się powie, o co tu chodzi tak naprawdę, bo często tak jest, a fajnie, fajnie, idziemy dalej. Ale to wymaga takiego zatrzymania i żeby tak głęboko wejść i później coś istotnego w sobie i na zewnątrz zobaczyć. Wiadomo, że to już jest taki kontekst, który musimy się dowiedzieć tak, że te prace, tak jak wspominaliśmy, one są wykonane przy użyciu chemii, lekinicuje pewien gest, proces. I, i w sumie, gdy, gdy dowiadujemy się, że te, że te putna zostały tak naprawdę wypalone, wyżarte tą chemią, czyli tu ten kontekst myślę, że bardzo się poszerza i jakby z tego estetycznego obrazu pojawia się ten y, potencjał krytyczny. Oczywiście chodzi o świadomość, nie przechodzimy do kolejnego na drugą stronę. Tu mijamy jeszcze niewielkie prace, ślady miękkiej Mięki materii. Czyli? To trochę jakbyś rzucił na płaszczyznę kawał, wulgaryzuje kawał mięcha, nie? To jest tak zwany ślad, nie? To są wszystko ślady, że one są nieskonkretyzowane, ale jak taka miękka materia gdzieś na płaszczyźnie leży, to być może tak się zachowuje. To też chemia? Tu wszystko chemia. Na tym pieczę. ale pieczę. A, tak. te, te formy bardziej przypominają być może jakieś, jakieś pola, lasy, zboże i też kolorystycznie, tak, tutaj te, to wypalenie też nabiera takiego całkowicie innego, innego charakteru, ale w przypadku tej pracy z serii Spalona Czerń ten efekt wypalenia całkowicie inny sposób działa. Na górze są jeszcze dwie prace, które wyglądają jak zboże, nie? takie duże dwa na dwa, wyglądają jak zboże i... I to już się tak utarło, już wszyscy mówią, a fajne, fajne to zboże. Nie? I tak tam spalono, ale zboże. Nie? Wiesz co jest, co mi się teraz z tym odbiorem, nie? że właściwie 50% daje artysta, dopełnia 50% odbiorca, bo chodzi o kontakt, nie? bo mnie nie interesuje, że przejdziesz. O piękne, nie? tylko wejść, zobaczyć i skumać. Odbiorca jest jakby czynnikiem, Dopełnia cały proces. No tak, tak. Ja windą jadę. Ja... Wychodzimy z windy i wpadamy prosto w zboża. Niezwykłe jest to w tych pracach, które dotąd widzieliśmy, że Panu się udaje uchwycić energię. Na tym Panu zależy? Lechy z tym. Nie panujmy, bo nie lubię tego. Udaje Ci nie się uchwycić czy... energię celowo? Proces jest energetyczny, wiesz. Proces i to, co ideowo się za tym kryje, nie? Myślenie o tym jest energetyczne, jednocześnie musi być zapis taki bardziej emocjonalnie energetyczny, bo nic z tego by nie wyszło, gdyby było inaczej. Co? No tak, tutaj proces jest kluczowy, ale też to pojęcie energia, tak, które stosujesz, łączy się ona z procesem, tak, ale jakby to pojęcie pojawia się w twórczości Lecha no w zasadzie od początku. Zajmuje się malarstwem, ale od początku trochę ucieka od tego malarstwa, wychodząc czy łącząc je z instalacją, czy z performance również, z dźwiękiem. Ale z drugiej strony jednak te aspekty malarskie są bazą. Gest, proces to są te wątki, które pojawiają się w twórczości Lecha i jakby one, one napędzają jego twórczość. Tu został namalowany obraz i przykryty, pod spodem jest obraz w kolorze i został przykryty, stał się jakby, stał się inną, jednocześnie inną energią, nie? One też zdają się wychodzić z płótna, to jest potrzeba trójwymiaru? No, no tak, bo, bo, bo chodzi o fakturę, nie? Żeby i to zerzenie y, czerni matowej z czernią błyszczącą plus te linie, to akurat piękny obraz. To jest święty Sebastian. To na co święty patrzymy. Mhm. To jest trudny to Nie widzę. A to jest tak, że wiesz, prowadzę w pracowni takie otwarte życie. Jak obrazki czasami wiszą, to przychodzą w koleś i mówi tak. O, święty Sebastian! nie? A na ten cały czas wisi, ten mały wisiał w pracowni. O, Czarna Batonda, Częstochowa. I tak zostało. Nie? A to piękne jest, nie? Że To się. Jakby gdzieś samodzieje, nie? Kolejny obraz z cyklu Spalona Czerń. Płótno wypalane, tak. znów chemia, ale też czarna farba? Tak, to płótno troszeczkę pod spodem jest małą taką ilustracją, takim zapisem, jakichś wybuchów, jakiś ten ruch trochę tak się kojarzy. Mała opowieść, ale, ale jest abstrakcja. To na koniec jeszcze pytanie do kuratora. Jak się pracuje? z artystą, który doskonale wie, czego chce. Idealnie. To nie nasza pierwsza współpraca i myślę, że nie ostatnia. Jeśli Państwo będą w Narodowym Forum Muzyki, proszę delektować się muzyką, ale proszę też zajrzeć na wystawę Spalona Czerń Lecha Twardowskiego, na którą zapraszał Państwa artysta i kurator Piotr Lisowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A prosił Jakub Kukla. Jest 15 po 11. Wracamy do przerwanego wątku, czy muzyka poważna może być wesoła. Zwykle pewną wesołość wzbudza muzyka o charakterze militarnym. Nie, nie depresjonuje wysiłku muzyków wojskowych. Przeciwnie, czasami naprawdę wznoszą się na wyżyny swojej sztuki. Ale, no tak, ta twórczość o charakterze wojskowym bywa powiedzmy rozmaitej próby. Ale był taki kompozytor, który sam siebie przedstawiał jako kapitan. Kapitan Tobias Hume. Encyklopedia Growa nazywa go kompozytorem angielskim, jednak prawdopodobnie on sam żadnego z tych określeń nie uznałby za właściwe, bo pisał o sobie tak, moim zawodem jaką była i moja edukacja, są militaria. Jedyną kobiecą częścią mnie jest muzyka. Wojna trzydziestoletnia sprowadziła około 50 tysięcy Szkotów do armii różnych państw, a wojskowa kariera Huma zaprowadziła go do Szwecji, Danii, Rosji i uwaga Polski, ale niestety nie po tej stronie, po której byśmy sobie tego życzyli. John Dowland dość obcesowo nazywał go obcym za morza. No i to wskazuje na to, że rzeczywiście tożsamości angielskiej nie należy się u Huma doszukiwać. No a później dopiero okazało się, że Hume po prostu jest szkotem, szkockim muzykiem. Z Dowlandem był w pewnym sporze natury estetycznej, bo Dowland uwielbiał lutnie, a Hume wiolę. Miał w tym pewne poparcie królowej Anny, która także była wiolistką i to do niej zwracał się także z prośbą, by przyjęła jego muzykę, nazywając Annę ostatnią nadzieją swoich starań. Prosił ją, by nie uważała jego pieśni za niemuzykalne, bo mój los zagrał fałszem. Posłuchajmy jednej z takich pieśni Tomasa Hume'a, pieśni, która nosi tytuł Tobacco. No a on sam prosił, czy może na swój sposób stawiał wyzwanie swoim krytykom i rywalom, mówiąc, jeśli nie podobają Ci się moje, fansis, pokaż mi swoje. Tobacco, Tobacco Sing leave the fat men's humor, so doth tobacco love still dries up the wanton humour so doth tobacco love makes men silly, shorty sure short. so doth tobacco Tis on love often makes Poor. so doth tobacco love makes men scorn all coward fears, so doth tobacco love often sets men by the ears, so doth tobacco, tobacco. I tak oto brzmiała pieśń Tobako tego kompozytora, który przyznawał się do, szkockich, do szkockiej proweniencji i który być może był... Tym Hume'em, co prawda jego imię było zapisane jako Thomas, a nie Tobias, był tym Hume'em, który w 1632 roku werbował Szkotów w Polsce do armii szwedzkiej. No a my pozostajemy w kręgu muzyki o wojskowych korzeniach i inspiracjach. Powracamy zarazem do poczucia humoru Paula Hindemita, który w latach dwudziestych został zaproszony na pewien prywatny koncert w ramach festiwalu w Donaueschingen festiwalu, który już wtedy zajmował się muzyką współczesną, muzyką awangardową. No i to właśnie na tę okazję napisał taki utworek zatytułowany Minimax, który jest reperkusją muzyczną jego doświadczeń z I wojny światowej, gdy jako perkusista grał w orkiestrze wojskowej. Niektóre z tych aluzji Muzycznych, które pojawiają się w tej muzyce, oczywiście będą dla nas niecałkiem czytelne. Nie będę Państwu opowiadać dokładnie na czym polega dowcip tej muzyki. Myślę, że nawet tam, gdzie nie do końca potrafimy odnaleźć my tu z naszym doświadczeniem inspirację oryginalną i rozmaite kalambury muzyczne, które wplata kompozytor do tej muzyki, to, to część będzie z pewnością czytelna, to Państwu gwarantuję, a w ogóle to znakomita muzyczna zabawa. Thank you. Taki oto katalog muzyki wojskowej pozostawił po sobie Paul Hindemith. Tytuł Minimax, skąd się wziął? Max Egon von Fürstenberg, książę, był patronem, założycielem festiwalu Donaueschingen, a jego żona miała na imię Wilhelmina, hrabina Schenberg glauchau Wilhelmina to zdrobial, zdrobniale minci, mini, Max to Max, stąd mini Max. Nie należy łączyć tego tytułu z tytułem audycji Piotra Kaczkowskiego. To byłoby po prostu nie do końca zgodne z prawdą. Jest za kwadrans dwunasta. Ja powracam do słuchu absolutnego i Nikolasa Slonimskiego, niewątpliwie tym słuchem obdarzonego. Wspaniała jest część jego książki poświęcona polemice z rozmaitymi autorytatywnymi publikacjami. Myślę, że wszyscy, którzy co jakiś czas sięgamy do takich źródłowych, encyklopedycznych, słownikowych zasobów, spotykamy się z rozmaitością wyrażanych tam opinii, poglądów, a także sprzecznością faktów. W 1939 roku Słonimski został współpracownikiem i współredaktorem Międzynarodowej Encyklopedii Muzyki i Muzyków Oscara Thompsona. Wszedł do redakcji, jak mówi w momencie, w którym mnóstwo młodych kobiet i mężczyzn skrzętnie przepisujących mylne informacje z takich zatrutych źródeł jak słownik współczesnych muzyków i muzyki hula, zdezaktualizowane wydanie słownika muzycznego Groowa i inne niepewne publikacje. Otóż wtedy, gdy, to, gdy ci ludzie przygotowywali właśnie najnowsze wydanie tej międzynarodowej encyklopedii. Przeglądając korekty in liter alfabetu w dziale Thompsona, znalazłem ciekawą uwagę pod, pod hasłem polones, Mianowicie, że Mozart, pisząc swe Polonezy, znajdował się pod wpływem Schuberta. Nazwisko powinno brzmieć szobart. Philip de Vitry pojawiał się trzykrotnie. Pod Filip D i Vitry za każdym razem z inną datą urodzin i śmierci, zależnie od tego, z którego słownika przepisywali współpracownicy. O mało nie powiedziałem współsprawcy. Potem znalazłem australijskiego muzyka R.G. Daviego umieszczonego w słowniku hula pod tajemniczymi skrótami, które nawet najmniejszą aluzją nie zdradzały płci tej osoby. W książce Thompsona dodano zajmek on dla określenia płci, lecz R.G. Davie była kobietą. To też się czasem zdarza. Najbardziej zdumiewającym zjawiskiem było pośmiertne sztuczne zapłodnienie. Gdybym miał uwierzyć, że Johann Peder Hartmann, żyjący w latach 1805-1900, był rzeczywiście synem Ernesta Hartmana, który zmarł w 1793 roku, co sugerował Thompson, musiał zostać poczęty z zagrobu. To genetyczne nieporozumienie było wynikiem bezmyślnego przepisywania haseł przez grzebaczy w grołowach. Grołów wyliczał rodziny muzyczne pod wspólnym nagłówkiem w porządku chronologicznym, Podczas gdy Thompson zmieniał ich na porządek alfabetyczny. W trakcie pracy ludzie nie skorygowali odnośników do przodków, co dało zaskakujące wyniki. Ostatecznie zmieniono syn poprzedniego na wnuk poprzedniego, lecz niestety reszta pozostała niezmieniona. W brzmieniu uczeń poprzedniego, w kolejnym wydaniu okazało się więc, że dziadek, co prawda, nie spłodził bezpośrednio swego wnuka, niemniej z zagrobu uczył go muzyki. W innej książce, jak rozwijała się muzyka, Marion Bauer dała wspaniały pokaz dygresji, kontynuuje Słonimski. Bach, który musiał być fanatycznym piechurem, cytuję książkę, Słonimski przeszedł 300 mil, by usłyszeć jak Johann Buxtehude 1600-1675 gra na organach. Rzeczywiście musiał być fantastycznym piechurem, skoro umiał chodzić 11 lat przed urodzeniem, komentuje Słonimski. Do czego prowadzę? Prowadzę mianowicie do kolejnego wydania Grow'a, w którego redakcji uczestniczył Słonimski i który m.in. redagował hasło poświęcone Leopoldowi Stokowskiemu. Z jakichś względów, pisze Słonimski, Stokowski, który przyszedł na świat w Londynie w 1882 roku, Polak po ojcu i Irlandczyk po matce, wolał urodzić się w Krakowie w roku 1887. Zwracano się do mnie z licznymi pytaniami co do zmiennej daty urodzin Stokowskiego. Jedno z nich nadeszło od redaktora fińskiego słownika muzycznego, który napisał do mnie, że sam maestro przejeżdżając przez Helsinki wprowadził poprawki do swych danych osobowych. By zapobiec dalszym przykładom natręctwa, zainwestowałem 15 szylingów w Somerset House w Londynie, otrzymując odpis aktu urodzenia stokowskiego, który potwierdził moje wcześniej zdobyte informacje. O ile można było zrozumieć pragnienie stokowskiego względem kalendarzowego odmłodzenia po ślubie z Glorią Vanderbilt, młodszą odeń o 42 lata, o tyle jego upór dotyczący urodzin w Polsce był zagadkowy. Gdy dowiedział się, że jego urzędowy akt urodzenia wyciągnięto na światło dzienne w Londynie, wymyślił bajeczkę, która musiała nawet dla niego samego brzmieć nieprawdopodobnie. Według niej miał się urodzić na Pomorzu, które wtedy należało do Niemiec. Potem wyjechał do Londynu, a gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, stanął w obliczu internowania jako obywatel wrogiego państwa. Aby uniknąć tej niemiłej perspektywy, załatwił sobie zmianę aktu urodzenia w Somerset House. Odtąd dokument zaświadczał, że urodził się w Londynie, postarzył się też o parę lat, żeby uniknąć powołania do armii brytyjskiej. Nie trzeba dodawać, kontynuuje Słonimski, że takie fałszerstwo jest zupełnie niemożliwe do wykonania. Somerset House jest istną fortecą bezpieczeństwa. Danych. Kontrowersje, czy też raczej manipulacje wobec, wokół daty urodzenia i miejsca urodzenia stokowskiego trwały przez całe dziesięciolecia, posłuchajmy zatem stokowskiego, który urodził się gdziekolwiek bądź a przyznawał się do polskiego pochodzenia. Wielka mistyfikacja, czyli Leopold Stokowski, mistyfikacja biograficzna rzecz jasna i fragment muzyki do filmu Fantazja, wielka produkcja Disneya i uczeń czarnoksiężnika Poladika. To już wszystko dziś. Kończymy ten, ten kanon, w którym zastanawiałem się, czy muzyka poważna może być wesoła. Nie wiem co państwo na to. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do jutra. Andrzej Sułek. Przypadki słowa Przedstawia Iwona Smolka Wiersze księdza Wierzbickiego bardzo świadomie nawiązują dialog ze współczesnością. Pretekst włoski, bo taki tytuł nosi wybór jego wierszy, jest wędrówką przez czas kultury i czas współczesności. Dobry chrześcijanin żyje wśród ludzi, patrzy na otaczający nas świat i widzi zło, i widzi zakłamywanie pamięci. Widzi również piękno świata, różnorodność krajobrazów i wagę przyjaźni, porozumienia z innymi, z obcym, który żyje w tej samej, co my, przestrzeni. Kogut z Akwilei Woda w zatoce paruje jak w łaźni. Pozbawiony ostrości widzenia dostrzegam tłok w wodzie i przy brzegu. Dwunożne figury, każda jak latarnia, tyle światła na skórze, a pod nią mroki niewiedzy i śmierci. Wyciągnięty na piasku czuję wspólnotę ze wszystkimi, tu i gdzie indziej. Jesteśmy fragmentem ogromnej mozaiki na posadzce katedry w Akwilei. Za nas kogut toczy walkę z żółwiem i nastaje ranek. Marek i Hermagoras wysiedli ze statku i głoszą słowo miastu, w którym mowy używa się do rachunków i układów. Fontanna di Trevi w noc świętego Wawrzyńca gwiazdy spadały nad Rzymem. Siedzieliśmy przy fontannie, śmiech i śpiew skąpanych wyrostków, tu pod przechodniów i wątki rozmowy. Brzęknęły monety rzucone do wody. Kuszenie, by trwało to, co płynie. Uwodzicielska melodia młodości. List z Rzymu. Zamieszkałem na peryferiach niedaleko gór, w których odpoczywali Horatius i Cicero. Na początku lutego kwitną migdałowce. Biegam pod akweduktem w trawach wysokich bez przesady do kolan. Kompani przy stole Hindusi i Afrykańczycy posłani na studia do Rzymu. Zanim rozpocznę wykłady o sumieniu i wolności, zachwycam się słońcem ich ojczyzn w czarnych, jakże tajemniczych twarzach. Cóż wiemy o sobie? O wiele łatwiej poznawać krajobrazy, znaki w powietrzu i na murach przedmieść. Ból i pragnienie szczęścia umielibyśmy wyrazić tylko we własnym narzeczu. Inność nie jest obcością. Wystarczy uśmiechnąć się, objąć za szyję, podać kromkę. Glosa do Tacyta. Na ścieżce nad Renem zapach traw i ziół, co przemieniają przybysza w mieszkańca ziemi. Rzeka płynie, jak płynęła w czasach, gdy Germanie, opisani przez Tacyta, zanurzali noworodki w jej chłodnych wodach. Czym będzie chrzest? Nie wiedział światły Tacyt ani barbarzyńcy. Szept macierzanki, nostrzyku i mięty nie mówi o ich pragnieniach. Byli mniej dzicy niż sądzili Rzymianie. Z ich nasienia narodzili się Kant i Hegel. Nauczyli ludzkość patrzeć na krajobraz dziejów. Archeologowie wykopują skorupki rzymskiej i germańskiej ceramiki, zardzewiałe sztuki oręża, nitki tunik i farbowanej na czerwono wełny. Tyle samo pozostanie po nas, jeśli odrzucimy tęsknotę za absolutem i prawo moralne. Rozcieram w dłoniach liście i kwiaty. Jak dzieci w procesji uroczyście i przekornie rozrzucam jaskrawe kolory na krzyż, zastanawiając się, jak będzie przy ostatecznym końcu świata. Wiersze Alfreda Marka Wierzbickiego, z tomu pretekst włoski, czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam Iwona Smolka.